Mielenie ze zorem. Witamy na powrót w drugim odcinku naszej ósmej już rozmowy na temat prawdy i fikcji w tragicznym dniu 10 kwietnia 2010 roku. Przy mikrofonie spotykają się dla Państwa Joanna Mieszkowiurkiewicz oraz mój znakomity kolega, bloger i analityk. Kłaniający się nisko ze zora. Wracamy do przerwanego tematu naszej ostatniej rozmowy, czyli bezpieczeństwa lotu, a bardziej ściśle do przerwanego wątku na temat narzędzi kontroli lotu oraz rejestratorów lotu, które były albo ich nie było w samolocie Tu-154M101, który rzekomo miał się rozbić w Smoleńsku. Posłuchaj mówiliśmy teraz o tym rejestratorze lotu o tej wielkiej 60-kilogramowej kobyle. Wiemy, że istnieje coś takiego jak, jak czarne skrzynki, które mają pół godziny tak na rejestrowanie ostatnich minut lotu te czarne skrzynki znalezione rzekomo przez Rosjan przez pana Wiśniewskiego, a potem przejęte przez Specnas jakoś się wyciągnęły w trakcie przesłuchiwania ich przez Rosjan o kilka minut ale no właśnie, ale i zostawmy je teraz, już nie ma o czym chyba mówić specjalnie na ten temat, bo stwierdziliśmy, sam również to stwierdzałeś słuchając tych nagrań, że są poszatkowane, pocięte i tak dalej. To jest normalna analogowa taśma magnetofonowa, takie, taka jaką mieliśmy kiedyś w walkmanach. Ale chciałabym przejść do tak zwanego komputera pokładowego, czyli Flight Management System, FMS, ponieważ te trzy litery, ten skrót jest bodaj najczęściej powtarzany w mediach. Z tego powodu mianowicie, że stał się jakby najważniejszym elementem wsparcia dla zespołu parlamentarnego kierowanego przez pana Antoniego Macierewicza, na podstawie którego twierdził pan Macierewicz przez długi czas, że tutaj podkreślę, to jest cytat, że ci ludzie zginęli nad Smoleńskiem, tak rzeczywiście jest, dokładnie 15 metrów nad Smoleńskiem i to jest dana, mówi pan Macierewicz, e, i powołuje się na te dane z tego FMS, komputera FMS. Jest to dana, która jest znana wszystkim, którzy to badali od bardzo dawna. Pochodzi z raportu amerykańskiej fabryki, która wyprodukowała komputer pokładowy i która zbadała twardy dysk tego komputera. 15 metrów nad ziemią zostały wyłączone czy awarią, czy zakończeniem funkcjonowania akumulatorów tego samolotu. Zostały i doszło do utraty wszelkiego zasilania elektrycznego. Do zamrożenia e, pamięci. Tak, do zamrożenia pamięci. I tutaj mówił dalej pan Macierowicz tymi słowami. Ten samolot był od tego momentu już wyłącznie obezwładniony. On nie miał żadnego manewru. On musiał spaść. Czy przedtem się rozbił, czy było to inaczej, to jest osobna dyskusja. I tak dalej. Więc to, że tak powiem, z tego... Punktu wyszedł zespół parlamentarny, potem się troszeczkę interpretacja tej danej zmieniała, mianowicie chodziło już nie o 15 metrów, potem o 17, a potem o 26, no ale to już są, to już są detale. W każdym razie o co mi chodzi? Czy taki komputer pokładowy którego prawdziwości danych bronił jak Rejtan, pan Nowaczyk z, ze Stanów Zjednoczonych, ekspert w zespole parlamentarnym. Czy ten komputer pokładowy przejęty, znaleziony, nie wiem, wyjęty z szafy przez Rosjan, bo nikt go przy świadkach nie znalazł tam na, tym, na tej łączce na Siewiernym, czy jest manipulowalny? Ja może jeszcze opowiem o jednym rejestratorze, który, o którym zapomniałaś, mianowicie rejestrator tak zwany szybkiego dostępu QR, Quick Access Recorder mhm. produkcji zakładów warszawskich ATM. To jest firma znana m.in. z dostaw internetu i zapewnienia łączności komputerowej do mm, liczenia głosów podczas wyborów prezydenckich. Może sobie kojarzysz? Tak, tak. Ja kojarzę bardzo dobrze, tak. tak. E, ta firma ATM jest producentem takiego sprzętu A? specjalnego zastosowania Quick Access Recorder, który jest wykorzystywany przez e, e, wszystkich e, s, operatorów samolotów na wschodzie, dlatego, że oni bardzo szybko e, i sprawnie opanowali e, dane e, Kontroli lotu, zapisu tych parametrów lotu wszystkich samolotów konstrukcji rosyjskiej. Chodzi właśnie o tu polewy iluszyny. I, I w, właściwie standardowo te rejestratory polskiej produkcji były na tych maszynach montowane, dlatego że one umożliwiają bardzo szybki i łatwy z, zrzut danych właśnie po to, zostały skonstruowane, że dany lot całą jego historię danego lotu można szybko i sprawnie w przeciągu dosłownie kilkudziesięciu sekund ściągnąć z pamięci tego rejestratora, podłączając go do, do przenośnego komputera, do laptopa i oprogramowanie również z firmy ATM umożliwia łatwą wizualizację, robienie wydruków i analiz tego lotu. Czyli, że to się wykorzystuje do tego, żeby można było sprawdzić, czy coś podczas serwisu, czy podczas konkretnych lotów, coś miało miejsce niepokojącego. Później, jeżeli nastąpi jakaś usterka, to można wiele miesięcy wstecz sprawdzić, czy na tej maszynie coś się działo. Bo te zapisy z lotów po prostu są systematycznie ściągane z, z tych skrzynek i archiwizowane. Dzięki temu można całą historię samolotu operacyjną, te jego przebiegi wszystkich lotów w formie elektronicznej, nadającej się łatwo do analizy, zarchiwizować, później pozbierać w jedną całość i później ewentualnie otworzyć poszczególne rzeczy jeżeli coś się wydarzy poważnego, to dwa lata wstecz co się działo, prawda? Jak czy były, czy te, te na przykład drganie na, na, na silniku, to one się pojawiły wczoraj, dzisiaj, czy miesiąc temu, czy pół roku temu, po to, żeby znaleźć winnego, który tego nie dopilnował, prawda? I te rejestratory właśnie dzięki temu, że tak łatwo się je montuje i z nich wyciąga dane i później je analizuje, są powszechnie używane już od kilkunastu czy tam kilkudziesięciu lat. I taki rejestrator typowy, był również na tym Tupolewie i został on przez polskich prokuratorów, którzy byli w Smoleńsku wzięty z miejsca, ponieważ na, nie należał do wyposażenia fabrycznego tego samolotu. Był zamontowany przez bodajże polski, polski wywiad wojskowy i, i do nich należał. Czyli, że w odróżnieniu od całej reszty sprzętu, która była montowana w fabryce Tupolewa, czy w zakładach remontowych w Samarze, bo tam dokonywano serwisu i montowano sprzęt do niego. To był jedyny rejestrator, który nie był objęty serwisem rosyjskim, czy, czy ich gwarancją, bo oni go nie montowali. Więc Polacy dostali ten rejestrator i on trafił do Warszawy na badanie, został odczytany na Wacie Wojskowej Akademii Technicznej, tam Instytut Lotnictwa został zczytany. I co się dzieje? No, i ten rejestrator, pan prokurator parolski, przekazał do Moskwy. I obecnie się znaczy, znajduje w sejfie anodiny, oryginał. Coś, Co ty powiesz? No tak, tak. Jak wygodnie. Jak wygodnie. Prawda? Znaczy, został przekazany. Ja nie wiem na jakiej podstawie, bo jest, jest własnością państwa polskiego bezspornie. No, no jako suwenir. Znalazł się w polskich rękach, dlatego że Rosjanie nie mieli w, w, w tym pierwszych dniach możliwości jego przejęcia, bo nie był objęty rosyjską gwarancją. Ewidentnie należał do, do państwa polskiego, nie można go by było zająć do badań, bo po prostu ich jurysdykcją, że tak powiem, tą, tą badawczą nie był objęty. No więc trafił do Warszawy i wyjechał z powrotem do pani Anodiny. No dobrze, ale to jest to, co my wiemy oficjalnie, bo jeżeli ty i ja, i nasz kolega Fym, i nasi inni koledzy, blogerzy obojga płci, uważamy, że tam nie było żadnego naszego polskiego tupolewa, tylko jest tam jakikolwiek jakiś złom leży tu polewowo podobny leżał, leży teraz pod jakąś plandeką czy pod jakąś wiatą, to nie mogło tam być tamtego rejestratora również, prawda? Czyli, że jeżeli nasi prokuratorzy przywieźli tego typu rejestrator z Moskwy, co nie zostało zarejestrowane kamerami przecież, nie pokazali nam tego ani w mediach, ani drukowanych, ani w mediach wizualnych, to my wierzymy na słowo to, co napisano w gazecie, prawda? Czyli ja nie płaczę z powodu przekazania tego suweniru pani Anodinie, bo wydaje mi się, że jest to po prostu eleganckie, w cudzysłowie, wyjście z trudnej sytuacji. Znaczy z dowodami materialnymi w postępowaniu karnym jest tak, że one są rozstrzygające. rozstrzygające no to wiemy, ale do tej pory nie mamy żadnych... Rozstrzyga oryginał, no więc jeżeli mieliśmy jeden oryginalny dowód, jakim prawem on się znalazł z powrotem w rękach rosyjskich. No, takim prawem kaduka, że nie mieliśmy tego, bo nie było tego rejestratora tam nigdy nad Cywiernym. Rozumiesz? Tu oczywiście nie, to jest punkt, w którym trzeba prokuraturę naciskać, ale kto mają naciskać? Nie, Gdybyśmy, rozumiem. gdyby rodziny ofiar miały status oskarżycieli posiłkowych, to mógłby naciskać pan prezes Jarosław Kaczyński, mogłaby naciskać pani Marta Kaczyńska, pani Małgorzata Wasserman, pan Melak mógłby naciskać, czy ktokolwiek inny, czy pani Kochanowska mogłaby naciskać, a ponieważ nie mają takiego statusu, to nikt nie może naciskać. No tak, ale zanim będzie naciskać, czy cokolwiek robić, to jeżeli już mamy ten dowód w ręku, to, to mamy go trzymać wszystkimi rękami i nogami, jak to mówią karty przy orderach zamykamy do polskiego sejfu w Warszawie i trzymamy. Dlaczego? Bo to no więc dlatego pozwala nam zweryfikować... Ich, jak ja to rozumiem. Tak, ale... Znaczy... Rozumiesz to bardzo dobrze w, w sensie technicznym, jak to działa. Natomiast ja Ci mówię formalnie... Ja też wiem, po, o czym Ty mówisz powiadam, że pan, formalnie. Że pan, że pan ale ja mówię nie o stanie faktycznym. tego tamtego rejestratora nigdy nie było. Tak, ale jeżeli znaczy jest potwierdzona informacja, że on trafił do Warszawy, tak? Czy gdzie on był, czy był w kosmosie, był na Księżycu, czy na Marsie, czy gdziekolwiek, tak? Trafił do rąk prokuratury. Ona zleciła badania tutaj, tak? Zostały wykonane jakieś badania techniczne i, i zapisy z nich zostały gdzieś komuś przekazane, tak? Do prokuratury wojskowej. Prokurator, który prowadzi no to jest bardzo rozrywkowy, nie miał prawa, bardzo rozrywkowy punkt programu. Wypuścić tego dowodu z rąk. Nie miał prawa, rozumiesz? No ja nie miał. Nie miał prawa wypuścić oryginalnego dowodu z rąk. No, oczywiście i prokuratura nie miała prawa do, na przykład, do wydawania informacji o śmierci kogokolwiek bez zlecenia przedtem autopsji. To tak takie są przepisy. Oczywiście. Pan świętej pamięci, prezydent Kaczyński, nie miał żadnej polskiej autopsji, nie ma żadnego prawdziwego, rzetelnego dowodu na jego śmierć no i oficjalnego. Nie ma świadectwa zgonu. Także Niestety. dużo jest różnych dziwności. No ale wróćmy teraz do tego, do tego flight management system, do tego komputera, który stał się, że tak powiem, podwaliną teorii zespołu parlamentarnego na temat rozpadnięcia się, zamrożenia go nad Siewiernym i na temat dwóch wybuchów. I jest to właściwie jedyny, e, jedyne oparcie tegoż zespołu po dwóch latach pracy e, do e, ich wytłumaczenia tego, co stało się 10 kwietnia o godzinie 8.41. Oprócz dwóch pierdnień oczywiście. Oprócz właśnie. <głos> no to ja może powiem, żeby się nie pastwić dalej, bo, bo szkoda czasu. E, no to marne to oparcie, no bo sam główny zainteresowany w oparcie zniszczył na samym początku, mianowicie napisał do Ciebie poufny e-mail. No nie był poufny, właśnie dlatego go opublikowałam, bo nie był poufny. Znaczy, poufny w tym znaczeniu, że, że tam podzielił się różnymi myślami na ten temat, które nie wiadomo było, czy, czy, czy to są tak naprawdę wszystkie te, te, te myśli się nadają od razu do publikacji, więc wyjątki z tego, które Ciebie interesowały, zostały opublikowane te kluczowe po to, żeby nie naruszać tej tajemnicy, no i w odpowiedzi na to Pan Przewodniczący na portalu w polityce, opublikował dodam. to w całości, no i od tego momentu wszystko stało się jasne, bo jest tam napisane czarno-białym, że te skrzynki, które są podstawą badania, oczywiście mogą być przedmiotem manipulacji i fałszerstwa. Co więcej, pan przewodniczący zdaje sobie z tego sprawę i nawet oczekuje, że to miało miejsce. Chciałem podkreślić, on oczekuje, to znaczy, że byłoby nierozsądne zakładać, że, że fałszerstwo nie miało miejsca. Przypominam ci tę frazę, tam jest to tak mhm. sformułowane, że to jest oczywiste, że Rosjanie fałszują dowody i byłoby nierozsądne zakładać, że, że one są czyste i dziewicze i nie podlegają manipulacji. Więc on sam na samym początku tej drogi to potwierdził. Więc no, przeczytajmy to ponownie, sprawdźmy faktycznie, to jest logiczne, to tak jest. Można to łatwo technicznie sprawdzić. Oczywiście, że można je fałszować, te skrzynki. Oczywiście, że, że wszyscy z PC od, od nawigacji lotniczej wiedzą, jak się do nich dobrać i jak te dane są zapisane. To nie jest żadną tajemnicą. Zresztą Rosjanie sami się tym szczycą i chwalą, że oni te skrzynki od, samego, od bardzo dawna mają, że tak powiem, rozpracowane. Dlaczego? Bo oni muszą wiedzieć, co w nich jest zapisane po to, żeby przy odzyskiwaniu tych danych nie polegać. Jeżeli tak? coś się zda zdarzy z samolotem, nastąpi wypadek, to oni nie mogą w 100% polegać na zaufaniu do amerykańskich specjalistów w ich ośrodku producenta oni muszą sami być w stanie to zweryfikować tak? No i w momencie jak są w stanie to odczytać no to jest kolejny krok że są w stanie to również zapisać i sfałszować ja chciałbym zwrócić uwagę, że obydwie te skrzynki były naruszone nie miały pieczęci były rozwalone, obudowy zniszczone nawet nie miały numerów seryjnych także nie wiadomo co to za sprzęt zostało przekazany Amerykanom do zbadania. Kolejna sprawa badania. Otóż dysponentem tego śledztwa i badania był komitet lotniczy Anodiny z siedzibą w Moskwie. Pani generał Anodiny. Notabene instytucja międzynarodowa o statusie dyplomatycznym eksterytorialnym. To znaczy niezależna od, od rządu rosyjskiego. niezależna od rządu każdego. Status Organizacji Międzynarodowej, która jest zarejestrowana w onz -cie. Czyli pani On Onodina cieszy się dy dy dy immunitetem i dyplomatycznym. Nikt nie może jej nic kazać, nawet nie może jej aresztować. Już, broń Boże nawet ją wylegitymować na ulicy. Tak to wygląda. Czyli jeżeli pani Onodina coś u siebie w budynku zamknie w sejfie, to nikt nie ma prawa jej niczego rozkazać i z tego sejfu wyjąć. Nawet stolica Apostolska nie może jej nic kazać. No właśnie i teraz posłuchaj, nie mamy żadnych dowodów, nawet części tego złomu tam leżą pod tą wiatą i nie są przekazywane Polsce. Tymczasem bezcenne komputery produkcji amerykańskiej znalazły się od razu we właściwych rękach i tylko dwa tygodnie przeleżały się w jakiejś ruskiej szafie, po czym zostały przesłane do USA, do producenta, czyli Universal Avionics, i nie wiem co prawda dlaczego zostały przekazane do zakładów projektansko-kreślarskich tego producenta w Redmond, a nie bezpośrednio do zakładu produk produkcyjnego, ale faktem jest, że jako jedyny dowód opuściły Rosję i znalazły się w USA w rękach ekspertów. Tak. Jak się to mogło zdarzyć, dlaczego Szojgu do tego dopuścił, pan minister Szojgu? Znaczy Anodlinie zależało na tym, żeby mieć amerykański stempel na dokumentach. Prowadziła dochodzenie u siebie tak, w Moskwie. Poprosiła w ramach współpracy międzynarodowej organizację badającą wypadki lotnicze w Stanach i sprawującą nadzór nad producentami sprzętu awionicznego. To w każdym kraju jest tak. Taki, taki, instytucja, która tym się zajmuje wydawaniem pozwoleń, certyfikatów uzgodnieniami technicznymi i tak dalej, dopuszczeniem do ruchu w Polsce to jest, się nazywa Urząd Lotnictwa Cywilnego, który wydaje certyfikaty dopuszczenia samolotu do eksploatacji po badaniach technicznych tak, wydaje mi się, że dopuszczenie typu i taki samolot może być używany przez, na polskim terytorium, przez polskich przewoźników do przewozu pasażerów na, w, w Rosji jest to Międzynarodowa Awiacyjna Komisja. Właśnie pani Anodina wydaje takie certyfikaty, za które słono trzeba jej płacić. Ona dopuszcza samoloty, badanie techniczne robi, dopuszcza lotniska yy, i wszystkie sprzęty yy, montowane na samolotach do, do nawigacji, czyli wszystkie przyrządy pomiarowe, yy, yy, komunikacyjne, yy, wymiany danych i itd. Tak Czyli te skrzynki badał MAC, czyli Nie, na zlecenie znaczy, pani Anodiny, tak? To znaczy skrzynki badał mak w tym znaczeniu, że MAC miał przekazane prowadzenie śledztwa przez umowę międzynarodową między rządem polskim a rosyjskim. Prowadzenie śledztwa z badaniem przyczyn wypadku, tak? W, mhm. w czasie tego badania stwierdzono, że... Czyli odczytania danych, tak? Odczytania tych w, danych, w trakcie, tam są, które tam są zapisane. W tego, te, tego śledztwa yy, ujawniono potrzebę zbadania dowodów w postaci tych rejestratorów. Tak? Oni nie chcą zrobić tego sami, Rosjanie, to znaczy po pierwsze, nie chcąc ujawniać swoich umiejętności technicznych, a po drugie, ze względów propagandowych, chcąc zamieszać to Amerykanów, żeby oni podpisali te dowody, że je zbadali, e, wysłali te, te rejestratory, pozbawione obudowy i bez numerów seryjnych, tam hmm. ponownie, do bratniej organizacji, czyli równoległej w sensie dyplomatycznym, z którą jest związane w konwencję ICAO, Międzynarodowej Konwencji Ruchu Lotniczego, do badania wypadków lotniczych i dopuszczenia i badań technicznych w Stanach. Tam, gdzie mieści się producent tego sprzętu, który nadzoruje ta, ta organizacja amerykańska NTSB się nazywa Czyli National Transportation Safety Board tak, amerykańska odpowiedniczka w, w, w Stanach która bada sprzęt dopuszcza go do użytkowania i bada też wypadki lotnicze czyli wydaje certyfikaty na przykład jeżeli fabryka Universal Avionics robi sprzęt do montowania na samolotach, który służy do rejestrowania lotu oraz kontroli lotu to ta yy, ten urząd, on jest niezależny od kongresu, od rządu, to jest instytucja niezależna, ona jest związana tylko umowami międzynarodowymi, bo, bo dba o bezpieczeństwo użytkowników. Ten sprzęt dopuszcza do używania na terenie Stanów, czyli na terenie, w liniach lotniczych, na samolotach, które są budowane w Stanach ona dopuszcza go do montowania. Tak W takich w taki warunkach, w taki, w taki, z takimi ściśle określonymi uwarunkowaniami. Certyfik... Czyli oni nic właściwie nie mieli do tych skrzynek do tych, i do tego naszego, do tej naszej katastrofy i tak dalej. Chodziło tylko Pani Anodinie o to, żeby mieć amerykański stempel, tak? Ja przypuszczam, to jest oczywiste, natomiast ona... No to tylko tego... ładnie wygląda i wiadomo, że Polacy tego... są zachwyceni wszystkim, co amerykańskie i uważają, że ona to jest... Ona tego nie powie. Natomiast, żeby znaczy w sensie formalnym badania zazwyczaj wykonywuje się rutynowo. Wykonuje najczę... się. Najczęściej u producenta danego sprzętu. W związku z tym, że Anodina nic wspólnego z producentem tego sprzętu nie ma i nie może mu nic kazać, ale może poprosić o pomoc instytucję, z którą jest związana umową międzynarodową. Mhm. Taką pomoc prawną, o, tak? Pomoc prawną. Prosimy o, o, o zbadanie u Was w kraju, u producenta ta, takich i takich dwóch rejestratorów, które tutaj nam są potrzebne do, do oceny, co się stało. O co prosimy? No, proszę ściągnąć z nich te dane, te o, ściśle określone, te, które chcemy, tak? i zrobić z nich wydruki, czyli zobrazowanie na papierze. Tak? O to prosimy. I NTSB jako instytucja nadzorująca producentów sprzętu awionicznego zleca, czyli rozkazuje, wydaje polecenie. Urzędowo to, to, jest, to, jest, to jest narodowy. Nakazuje. Yy. Czy wydaje, wydaje polecenie. Nakazuje sprawdzenie i tak dalej. To się mm. oczywiście ładnie tam nazywa proszę i tak dalej, ale jest, na dole jest pieczęć dyrektora i należy się do tego zastosować, bo to jest urząd. Tak? Producent sprzętu oczywiście w te pędy to robi? Czyli co robi konkretnie? Prze, dane. Przepisuje, przepisuje dane z systemu, systemu cyfrowego, czyli te kreseczki, kółeczka na, na liczby arabskie. Tak? To znaczy robi dokładnie to, o co jest proszony? No. Z... Tak, ale mówię w sensie technicznym. Został proszony o, o wyciągnięcie danych w określonym zakresie i mhm. zobrazowanie na. W określonym na pod... zakresie, pod, podkreślmy to. Za... Nie wszystkie, w... tylko te, które wyznaczył im MAC. I wydrukowanie tego na papierze. Mhm. I oni to zrobili napisali z tego protokół. Protokół jest do nich na stronie NTSB umieszczony. Można go odczytać i tam jest... Na czarno białem napisane, co oni zrobili, czyli odczytali te dane, podzielili się też swoimi wątpliwościami, co do tego, co tam jest, co tam jest zawarte, bo y, stwierdzili, że jeden z nich jest całkowicie uszkodzony, ale ten drugi jest właściwie nienaruszony, ma, pamięć ma nienaruszoną, można ściągnąć wszystkie dane, y, więc nie tylko te, o które poproszono, ten zakres danych, który kazano ściągnąć, udało się zrobić to w 100% i to jest zamieszczone tu na płycie, przekazujemy, a tu są wydruki, które, tych wykresów, które żeśmy ściągnęli. No i godzinę zdarzenia podają nadal 8.56, to jest ciekawe, prawda? To znaczy 8.56 to nie jest wymysł Amerykanów i to nie jest... I oni tutaj nic nie, nie badali nie, nie stwierdzali, nie mogli dyskutować bo oni nie prowadzą żadnego śledztwa ani dochodzenia w tej sprawie NTSB nie jest stroną w tej sprawie, bo to się nie wydarzyło na ich terytorium, ani w związku z ich samolotem, ani w ogóle nie mają do tego nic poza tym, że Anodina ich poprosiła o wykonanie odczytania danych z rejestratorów, które są produkowane w, Amerykan w Ameryce, tak i oni to zrobili i protokół z tych czynności jest na, na ich stronie umieszczony i jest napisana cała, cała jakby laurka do tego, po co to było zrobione, na czyje polecenie i tam jest napisane e, kopia tego wystąpienia rosyjskiego, że w, w imieniu e, e, Komisji Lotnictwa cywilnego z Moskwy pod, pod, w związku z badaniem katastrofy lotniczej w Smoleńsku z takiego, z takiego dnia o tej i tej godzinie i to jest ta godzina 8.56 podana przez Anodinę i do dzisiaj tam to wisi w związku z tym, że oni mają interes prawny polegający na tym, że prowadzą w to dochodzenie poprosili nas o, o pomoc myśmy tej pomocy udzielili tak w wyniku tej pomocy odczytaliśmy dane z tych skrzynek tak? a w załączeniu jest protokół producenta z tego odczytania Odczytanie, nie badania nie ekspertyza tylko odczytanie tych danych tak? Oni... Ale pozwól, że jeszcze raz dobitnie powtórzę to, o czym już wcześniej wspominałeś. Mianowicie po moim artykule z 5 stycznia bieżącego roku na portalu w polityce oraz na salonie24.pl na temat przekłamań w rzekomej amerykańskiej ekspertyzie zapisów z komputera pokładowego typu FMS oraz zapisu skrzynki Taws z naszej Tutki, którymi szczycił się dotąd zespół parlamentarny, otrzymałam e-mailem list od jego przewodniczącego, pana posła Antoniego Macierewicza, gdzie stwierdza on już w drugim zdaniu. Cytowałeś to, ale ja jeszcze raz przypominam, przeczytałem pani wpis z 5 stycznia dotyczący odczytu systemu TAFs oraz FMS. W pełni zgadzam się z tą rekonstrukcją wydarzeń dotyczących odczytu, jaką pani przedstawiła. No i pomimo to, pomimo upływu czasu i tych swoich słów, pan przewodniczący nadal opowiadał o, i opowiada dotąd o tych zapisach, o ekspertyzie amerykańskiej. W liście swoim jeszcze stwierdził, nie znaczy to, że zapisy TAWS i FMS nie były w różnorodny sposób fałszowane. A więc y, przypominam, że zapisy te zostały przez ekspertów zespołu parlamentarnego uznane za najważniejsze. Właściwie chyba. A jedyny dotąd dowód katastrofy na Smoleńskim, Siewiernym i przedstawiane były i niestety są nadal opinii publicznej przez przewodniczącego jako wynik badań amerykańskich ekspertów. Pan Macierewicz robi niestety biednym Polakom wodę z mózgu. Tymczasem faktem jest, że Amerykanie, jak już mówiłeś, jeszcze raz podkreślam, niczego nie badali. Producent w Redmond odczytał to, co dostało od Rosjan. zostało to zapisane po angielsku na papierze firmowym, i mak mógł tym powiewać światu przed nosem. I papierem tym powiewają nam także przed nosem do morośli szamani. A skołowani Polacy w kraju i na obczyźnie biją brawo. No ale już zostawmy ten bolesny temat. Chciałabym jeszcze na chwileczkę, żebyśmy wrócili do tego planu lotu, który przedstawił świętej pamięci Dariusz Szpineta, ekspert lotnictwa i sam pilot. Mianowicie o tą depeszę, czy też ten plan lotu z tym przekłamaniem, z tym ask aksil zamiast askil. Co to praktycznie znaczy? Czy było w takim razie pozwolenie Rosjan na wlot naszego Tupolewa w rosyjską przestrzeń powietrzną? My wiemy z, z, z tego sformułowania, gdzie jest literówka, że tego rodzaju dokument nie mógł być zarejestrowany w systemie, czyli że operator na lotnisku Okęcie Konkretnie to prawdopodobnie operatorka e, z, z, zalogowana do, do, do systemu kontroli lotów Eurocontrol takiej depeszy nie mogłaby w, wbić, więc musiałaby p, p, przede wszystkim e, uzgodnić z, z planistą tego przelotu, jaki jest ten waypoint, czy, się, jakąś, czy, czy jest to faktycznie e, ASKIL ponieważ tam się nie można niczego domyślać, to co jest napisane należy wpisać do komputera, no jeżeli jest błąd, no to jest odrzucone, proszę o korektę, proszę mi napisać, czy to jest punkt waypoint a skill, czy też może inny, bo, bo przecież na, na, w tych korytarzach powietrznych jest wiele różnych możliwości, możliwości komunikacyjnych. I poprawiona depesza by mogła zostać skorygowana, wpisana. Ale tu już abstrahując od tego śladu, bo przecież to, ten, ten, ten kwit na papierze on nie jest decydujący. Przecież można sobie wypisać tego rodzaju depesze na kolanie nawet. Ważne jest to, co jest zarejestrowane w systemie. I to wszyscy uczestnicy tego systemu, wszyscy dopuszczeni do niego, użytkownicy mogą sprawdzić, czy zarejestrują się w pansie i, i, i mogą to zobaczyć, więc to jest jawne. Więc podejrzewam, że tego rodzaju ta prawidłowa depesza, która opiewała na ten lot, ona po pierwsze z tego powodu, że to jest jawny system, więc nie, nie mogła zostać ukryta, a po drugie, jeżeli lot się odbył, to na pewno ona w tym systemie istnieje i została zarchiwizowana i wszystkie kraje które podłączone tego systemu, czyli cały cywilizowany świat mogą to sprawdzić, czy linie cywilne, linie wojskowe, wywiady, wszyscy pracownicy lotnisk, kontrola lotów i tak dalej mają do tego dostęp, więc ta wiedza na pewno jest, znaczy wypłynęła wśród fachowców. Jak to naprawdę się odbyło, czy się odbyło, wiadomo. Mamy oprócz tej spekulacji, o której teraz mówimy, mamy już po tym czasie twarde dowody, bo zostało to zweryfikowane wielokrotnie. Jeżeli chodzi o pozwolenie na wlot na terytorium Rosji, to ono po prostu nigdy nie zostało udzielone. A wiadomo to z absolutną pewnością, dlatego że napisała to najpierw komisja Anodiny, a później komisja Millera, a ostatnio najwyższa izba kontroli po wykonaniu swoich badań procedur, które doprowadziły do, do, do katastrofy. Otóż y, Rosja podobno udzieliła zgody na wlot na ten planowany lot tu polewa 154 przez telefon Przez telefon, czyli że podobno ktoś z ambasady kontaktował się z nimi, uzgodnił plan lotu w ten sposób że ktoś inny przez telefon powiedział, że tak zezwalamy wam na wlot taka procedura nigdy nie obowiązywała i, i nigdzie nie istnieje Czyli to jest absolutne kłamstwo i bzdura wierutna na kołach. Bójda na resorach, jak to mówiono kiedyś. Co mogło, co mogło nastąpić? No Spójrzmy dalej na ślad papierowy po tym. Otóż po tych rewelacjach, że ktoś komuś coś przez telefon powiedział, pojawiły się kwity. Mianowicie zgoda na wlot, ta nota dyplomatyczna, wystosowana ze strony rosyjskiej, została udzielona w Polsce za pośrednictwem polskiej ambasady z datą kilka dni po 10 kwietnia, już nie pamiętam którego to było, 13 czy 15 kwietnia ta nota została udzielona, pozwolenie na wlot 10 kwietnia czyli, że 15 kwietnia 2010 Rosja udzieliła zgody Polsce na wlot na swój terytorium samolotu po 154 z datą 10 kwietnia Zezwalają na to, że coś się wydarzyło 5 dni wcześniej. No, no jeżeli ktoś nie widzi tu sprzeczności i niemożności, to, przepraszam bardzo, jest idiotą, funkcjonalnym analfabetą. Coś takiego no. nie mogło mieć miejsca i jeżeli tego rodzaju noty dyplomatyczne się pojawiają, to jest to równie dobitny znak bezczelności i buty, jak wypucowany wrak na Sywiernym, jak fałszowana dokumentacja medyczna, jak rękawice chirurgiczne zaszyte w brzuchu Gosiewskiego. To jest na tym samym poziomie. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? No co nam pan zrobi? Wojnę pan nam wypowie? My 15 pozwoliliśmy panu na no wlot 10. I co nam pan zrobi? No, nic nie mogę zrobić, oczywiście Ale mogę przynajmniej się z tego uśmiać Bo jest to bzdura kłamstwo Przeznaczona dla idiotów I ktoś nam mówi tak Tak, z całą powagą Podpisujemy kłamstwo I wy wiecie, że to jest kłamstwo Ale macie udawać Że się z tym zgadzacie Macie bić brawo i bić pokłony Kto się czuje tym związany? Ja się tym związany nie czuję Mnie to obraża ja jeszcze chciałam jednak pomimo swojej zapowiedzi, żeby ten temat bolesny zostawić, wrócić na chwileczkę do tej dany mówiąc słowami pana przewodniczącego Macierewicza, czyli tej sprawy zamrożenia komputera FMS 15 metrów nad Smoleńskiem. Potem przeszedł na 26 metrów, ale to już mniejsza. W każdym razie ta dana, o której opowiada po całym świecie pan Macierewicz, podana jest nie tylko w amerykańskim raporcie, ale jak już mówiłam u Rosjan. Opublikowana została ona w raporcie Komisji Burdenki 2 na stronie 119 w tym raporcie, którym posługuje się MAK, roi się od rozmaitych kłamstw i nawet komisja Millera wystosowała cały szereg uwag do tego raportu. Także powoływanie się na tego rodzaju cytaty, zapisy, nie mówiąc o tym, że to są to cytaty, wydaje mi się bardzo nieuczciwe. No tak, ale w takim razie czy istnieją jakiekolwiek mierzalne, albo mówiąc lepiej po polsku, wymierne dowody na to, że ten właśnie samolot znalazł się tego dnia, o tej godzinie, w tamtym miejscu? Na pewno są liczne ślady zanotowane z systemów nadzorujących loty. Jest to, począwszy od, od planów lotów i tych zapisów kontroli lotów, o których mówiliśmy tutaj w formie depeszy. Są to zapisy radarowe na wszystkich, we wszystkich punktach przelotowych, czyli kontrola obszarów, tak zwanych Polska, cywilna kontrola obszarów, kontrola białoruska i kontrola rosyjska. Kontrola obszarów, czyli zapisy radarowe z przemieszczania się statków powietrznych na wyznaczonej trasie. To są wszystko rzeczy cywilne, o których mówię. Do tego dochodzi kontrola lotniskowa z punktu wylotu, czyli na okęciu, to są zapisy radarowe, zapisy z transponderów zapisy bezpieczeństwa, czyli z, z, z kamerowe z płyty lotniska, wielu kamer zapisy dźwiękowe z mikrofonów tego co się dzieje bo tam te zapisy również są prowadzone no i pewnie jakieś inne systemy tajne ochrony w jednostki wojskowej, bo oni też przecież mają jakieś swoje systemy bezpieczeństwa. Te wszystkie zapisy no, dostępne są na okęciu. Poza tym zapisy radarowe z radarów, które są w systemie natowskim, czyli kontrola obszarów strategiczna wpięta w system natoski. To są te radary nowe, zbudowane na terytorium Polski, dalekiego zasięgu, które służą nie tylko do obrony naszego terytorium powietrznego, ale także naszych sąsiadów. Nasze radary na przykład bronią nieba nad Prybałtyką, czyli Litwa, Łotwa i Estonia i nasze samoloty zresztą tam są wysyłane na patrole, na podstawie właśnie tych zapisów radarowych. Są natowskie systemy nadzoru satelitarne szpiegowskie, czyli fotograficzne z nieba, przy użyciu wielu systemów obserwacji ziemi fotograficznej i multispektralnej, czyli w pełnym zakresie widma od światła widzialnego przez podczerwień, ultrafiolet i wszystkie rodzaje komunikacji radiowej. Tutaj te niektóre satelity zbierają, fotografują i zbierają na przykład sygnały elektroniczne, czyli wywiad elektroniczny. Zbierają każdą komunikację na, na danym obszarze i te wszystkie zapisy istnieją, to znaczy wywiady, wielu państw, które mają wywiad satelitarny, mają te wszystkie zapisy, to znaczy wszystkie rozmowy, które się wtedy odbyły w samolocie, drogą radiową, widzą jego, jego poszczególne, może mają zdjęcia nawet w trakcie przelotu satelitarne i no to to jest kilkadziesiąt krajów, które mają tego rodzaju zapisy. No ale poza tym są jeszcze zapisy na przykład satelitarne, cywilne, w postaci zdjęć satelitarnych, które są wykonywane rutynowo, okrągłą dobę. Można je zamówić, czy można zapłacić jakieś i zamówić zdjęcia z, z poprzednich dni. One później zostają ze względu na to, że to są ogromne ilości danych wymazywane, ale w krótkim czasie, nie wiem, chyba miesiąc wstecz, można zamówić takie zdjęcia z wybranego obszaru i otrzymać. Te zdjęcia na przykład z satelity, które obsługuje Google'a zostały specjalnie z tego okresu wymazane. To znaczy na przykład 9 kwietnia czyli przed dzień 10 Zdjęcie, które obejmuje ten obszar jest ucięte dokładnie w połowie pasa lotniska czyli na wschód od niego jest zamazane jest stare archiwalne zdjęcie a na zachód od środka pasa jest zdjęcie z 9 godzina 12 już samo to jest ewidentnym znakiem że ktoś w tych zapisach tych zapisów pilnuje żeby one w pełnej swojej krasie nie wypłynęły. To znaczy prostaczkowie nie mają prawa ich oglądać. Niemniej ci trochę bardziej zaawansowani, ci, którzy mają dostęp do tych danych, wiedzą, co na tych zdjęciach jest. I nie jest to jakaś wiedza specjalnie tajemna. Z samego faktu, że to, to zdjęcie zostało w ten sposób ocenzurowane i wycięte, wynika jasny wniosek. No, wy na wschodzie robicie durne protokoły tak i podpisujecie bzdury, a my na zachodzie publikujemy zdjęcia, które są pocięte w połowie i dajemy wam znać, że my też wiemy, o co chodzi. Obie strony wiedzą doskonale, co się wydarzyło. I no nie... tak, ale... Przepraszam, że przeciwpadłam słowo, ale zdjęcia satelitarne otrzymał od Amerykanów pan Radosław, Cicholc, Radosław Sikorski, kiedy był miesiąc później bodaj z wizytą w Stanach Zjednoczonych i zdjęcia te zostały rzekomo przekazane Pan Jacek Cichocki powiedział, że przekazane zostały prokuraturze. Tymczasem prokuratura stwierdziła, że nie otrzymała nic. W związku z tym zdjęcia zginęły widocznie w torbie listonosza na przestrzeni paru kilometrów w Warszawie. No tak, jedna strona je przekazała, a druga strona ich nie otrzymała. Przecież to, to jest klasyczny przypadek. No, coś się dematerializuje w trakcie tranzytu i, i znika. No, akta znikają cały czas. Cały czas. Posłuchaj, jeszcze przypominam sobie i chyba ty też, 20 stycznia tego roku zelektryzowała niektórych czytelników informacja, że, na, że na jednym, w jednym z punktów skupu złomu w Nowej Wsi Lemborskiej znalazła się radioboja, która dawała sygnały. Takie radioboje znajdują się w każdym samolocie i w momencie jakiejś sytuacji podwyższonego alarmu wysyłają sygnały Mayday. Te sygnały odbierane są na całym świecie praktycznie, prawda? jest ponad 200, około 250 takich chyba miejsc, gdzie mogą się zalogować takie sygnały do, w naszym najbliższym otoczeniu. Tymczasem takiego sygnału nikt w tamtym momencie, tamtego dnia nie zanotował zdaj się. To nie było żadnych informacji na ten temat. To znaczy takie pytanie, dlaczego ta sygnalizacja alarmowa nie zadziałała, padło. Odpowiedź na nie była taka, że ta sygnalizacja alarmowa była w samolocie, bo ona musi być w każdym dopuszczonym do, do ruchu i, i działała, ale została ta instalacja alarmowa wyłączona, powodowała zakłócenia w komunikacji radiowej. No i na dowód tego jakiś wpis się pojawił na kolanie zrobiony w tej książce e, samolotu, dokładnie w, na podobnej zasadzie, jak był tak zwany remont gumowej salonki zrobiony, czyli na kolanie kwit ktoś tam śmignął i podobno naprawa zajęła 6 godzin, tak, przebudowa salonki. Podobnie tutaj ktoś podpisał, że gdzieś tam tego zrobiono naprawę, tam stwierdzono, że są zakłócenia. Wyłączyliśmy tę instalację, bo przeszkadzała w pracy. Oczywista bzdura, bo instalacja alarmowa musi być włączona, musi być sprawna, bo właśnie służy bezpieczeństwu. Dokładnie rzecz biorąc, Radio bojadzie działa w ten sposób, że ma czujnik wstrząsowy. I w przypadku uderzenia, czyli na przykład wybuchu, czy, czy rozbicia się na ziemi, czy uderzenia na przykład w taflę wody na morzu, po prostu się uruchamia czujnik uderzeniowy, włącza ją i ona zaczyna wtedy wysyłać sygnał radiowy określony częstotliwości i podaje, podaje swój identyfikator i ten sygnał radiowy niezależnie od tego skąd on się wydobywa ktoś go tam usłyszy i dzięki temu będzie mógł namierzyć ona działa bodajże do głębokości kilkuset metrów czyli że sam, samolot jeżeli wpadnie na przykład do morza no to ta radioboja przez 2 3 tygodnie będzie nadawała non stop ten sygnał alarmowy po to żeby móc ten wrak zlokalizować i udzielić pomocy a przynajmniej znaleźć szczątki szybko i sprawnie dzięki temu, że ten sygnał łatwo jest namierzyć no i w Nowej Wsi Lemborskiej przy demontażu złomu samolotowego, tam nieopodal jest lotnisko wojskowe przy demontażu nie niechcący uruchomili taką boję, bo prawdopodobnie młotkiem uderzyli w obudowę i ona się włączyła, no i pół godziny później przecież śmigłowiec z Gdyni z, z ratunkiem, no bo stwierdzili ze, ze, ze stacji namiarowych ratowniczych, że, że ktoś wzywa Mayday. No i uratowali tych złomiarzy. Nie wiem, co dalej się z nimi stało. w każdym razie się radio... No posłuchaj, ale ta radioboja, ona e, wysyłała sygnały, które zostały odebrane przez satelity, które z kolei przekazały ten sygnał do punktów w Kanadzie i w Rosji. I stamtąd trafiły te sygnały dopiero do Warszawy, do Ośrodka Koordynacji Poszukiwań i, i Ratownictwa Lotniczego. Także to też jest ciekawe. Koło Lemborka. E, Radio Boja wysyła sygnał i nie odbiera tego ośrodek koordynacji poszukiwań i ratownictwa lotniczego, ale odbierają to fachowcy służby w Kanadzie i w Rosji i przekazują to dopiero do Warszawy. To też zabawne. To znaczy... Powstało w związku z tym wielkie zamieszanie, ponieważ na radarach nie widziano żadnego samolotu i stąd wzięły się pogłoski, że to mógł być samolot bezzałogowy, na przykład ten amerykański, słynny Predator. No, także jednak 10 kwietnia takiego sygnału najwyraźniej nie odebrały satelity w Kanadzie. No bo jest napisane w książce serwisowej, że w przeddzień wyłączono te instalacje. Właśnie, Więc Nie mogła, się, nie mogła się włączyć za to, rok później się włączyła na, na złomowisku, więc istnieje silne przypuszczenie, że to chodzi właśnie o te radioboje. Właśnie z, te, o ten właśnie. z tak. tego samolotu zaginioną. A dlaczego? Nią? No, no właśnie dlatego, że ten sprzęt jest ściśle ewidencjonowany jeżeli się demontuje samolot to tego rodzaju wizytówki jego są niszczone są e, e, ukrywane bo to jest jego odcisk palca, czyli jego linie papilarne po tym można go odnaleźć e, dlaczego ktoś tego nie zniszczył w inny sposób? być może w pośpiechu, a być może Yy, obawiał się, że w, w czasie demontażu ona się po prostu włączy, bo to właśnie tak działa, że jak się uderzy to zaczyna się, to ona się włącza i, i działa <grystając> korzystając z wewnętrznego akumulatora i wysyła sygnał radiowy, który jest łapany przez Kanadyjczyków, mówi, że to jest śmieszne, że Kanadyjczycy to namierzyli, wcale nie jest śmieszne, w Kanadzie jest wiele organizacji międzynarodowych, między właśnie organizacji ratowniczych i lotniczych Dlatego, że ona jest uznane za państwo prawa i te organizacje się cieszą tam powszechną renomą, że nie będzie w ich działań żadnych ingerencji politycznych. Z tego powodu organizacje tego typu właśnie tam mają miejsce i one są operatorami systemów satelitarnych. Bo że Kanadyjczycy to słyszą, to, to, to jest nieprawda, że tam oni mają swoją antenkę na podwórku. Ten sygnał został odebrany przez satelitę, który specjalnie uruchomionego do tego celu i który słucha z całej ziemi sygnałów i w tym momencie, jeżeli gdzieś usłyszy na Madagaskarze czy na Syberii czy gdziekolwiek indziej taki sygnał, no to przekazuje go do Kanady i Kanadyjczycy wtedy dzwonią do zainteresowanego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych czy tam do, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego kraju i mówią, no znaleźliśmy, mamy sygnał alarmowy, co się dzieje, tak? czy to zginął wam statek, czy może jakiś samolot wam zginął bo taki, taki numer rejestracyjny to zdaje się ten, ten samolot był yy, warto by podrążyć ten temat dalej, bo Kanadyjczycy nie tylko wiedzą z jakiego, yy, w którym miejscu został ten sygnał wyzwolony ale oni wiedzą z jakiego źródła to znaczy do gdzie ta radioboja była wcześniej zamontowana Ponieważ te instalacje mają numery seryjne i są przypisane do konkretnego pojazdu, samolotu, łodzi patrolowej czy, czy statku pasażerskiego. Po prostu ta ewidencja jest w tym punkcie nadzoru prowadzona. Więc jeżeli jakaś radioboja się ratunkowa odzywa, to ona podaje swoje namiary i swój numer rejestracyjny. A, a instytucja międzynarodowa, która prowadzi ten nasłuch wie czyi to jest numer i co to jest za statek więc e, jeżeli ktoś ma dostęp do tych informacji to powinien się tym za, to zatroszczyć no, istnieją spekulacje, że chodziło o radioboje z tego samolotu naszego no więc jeżeli mielibyśmy taki dowód, że ona została wyzwolona rok później no, to byłby to Niestety dowód na to, że ten samolot nie wybuchł na wiernym. No i tutaj apel do pana przewodniczącego zespołu parlamentarnego, który podobno chce coś wyjaśnić, żeby może zwrócił się do Kanadyjczyków o informacje na temat cech charakterystycznych tej właśnie lęborskiej radioboi. No cóż, przedłuża się znowu nasza rozmowa. Może w tym momencie zakończmy ją Będziemy oczywiście kontynuować dalej, ponieważ tematów jest jeszcze bardzo dużo, które zostały do omówienia. Tymczasem, co się stało, a co się nie stało, 10 kwietnia to jest wielki wątek, którego prawdziwe okoliczności są przed opinią publiczną skrzętnie ukrywane i pozostaje nam zastanowić się w tym właśnie off radio z państwem ze słuchaczami nad wieloma aspektami będziemy również wdzięczni za sugestie za podrzucenie nam jakichkolwiek tematów które państwa szczególnie interesują będziemy oczywiście dalej rozmawiać przypominam że rozmawiali jak zwykle Joanna Mieszkowiurkiewicz i mój znakomity kolega bloger i analityk Ze zoro kłaniający się na do widzenia do usłyszenia